Marcin Korzonek, aktywny rowerzysta, ostatnio kojarzony mógł być ze wschodnią Afryką. To z powodu wyprawy w duecie z Magdaleną Mokszan przez północną część Etiopii. Od wczoraj, czyli od wtorku rano, Marcin Korzonek jest w trakcie kolejnej eskapady, tym razem przez Polskę. Rozmawiałem z nim wczoraj wieczorem, przedwczoraj wieczorem, czyli w poniedziałek wieczorem, za pośrednictwem internetu. I oto, co Marcin wymyślił. Chcę przejechać Polskę na rowerze z południa na północ w linii prostej wzdłuż 18,10 południka, maksymalnie w linii prostej. Takie jest moje główne założenie. Od granicy z Czechami do granicy z Morzem, czyli około 600 km. Cały czas na północ, mniej więcej przez Kędzierzyn-Koźle, później Górę Świętej Anny, Bydgoszcz i wypadam w Błotach Karwieńskich. Tak niefajnie, to troszkę brzmi dla mnie, no ale tak mi wypadła trasa. No właśnie, to skoro te błota już wywołałeś, to co po drodze będziesz mógł mijać i przez jakie tereny będziesz musiał przejeżdżać, żeby ten warunek podróży właśnie w linii prostej był zachowany wyznaczyłem sobie kiedyś tą trasę, mniej więcej rok temu. Założyłem pewien margines, bo oczywiście no, nie da się bez marginesu pojechać. Obecnie on wynosi około kilometra, czyli znaczy kilometr w lewo, kilometr w prawo. To pozwoli mi na osiągnięcie na takiej dużej mapie praktycznie linii prostej mój ślad dokładnie, bo będę robił ślad GPS-owy. Główne przeszkody to są przede wszystkim woda, czyli jeziora, rzeki, wagna, autostrady, no i jakieś wzniesienia, no i, no i pola przede wszystkim, pola kukurydzy. Ja przypadkowo wybrałem ten termin, dlatego że no liczę na to, że już większość zbiorów jest zrobiona. My no jesteśmy już w końcówce żniw i faktycznie jak jechałem pociągiem to sporo pola było skoszonego. Natomiast jest kukurydza i to jest coś, czego się bardzo obawiam, że jak będą wielkie połacie, to przez kukurydzę po prostu nie przejada. Ja podejrzewam, że obawia się również tej wyprawy rolnik przez pole, którego będziesz mógł jechać, jeżeli kukurydza jeszcze nie będzie ścięta. To powiedz, jak zamierzasz tłumaczyć się tym rolnikom, którzy jednak rzeczywiście pola jeszcze mają obsiane kukurydzą. Kukurydza rośnie, a tu nagle jakiś rowerzysta na rowerze o grubych kolach o tym za chwilę, będzie się przedzierał. Jakie masz pomysły na to, jak z nimi rozmawiać? Znaczy tak, przede wszystkim będę unikał jazdy przez pola na przełaj. Chyba, że to będzie skoszone, a będzie widać, że, że jest już po żniwach. Ten rower mi umożliwia taką jazdę. W innych przypadkach będę korzystał z miedz. No w Polsce pola są oddzielone od siebie miedzami. U nas nie ma tradycji wielkich pól, wieloset hektarowych. Aczkolwiek, no sprawdzę to, bo może już to się zmieniło trochę. I wykorzystam to, że są miedze takie pomiędzy polami i nimi będę jechał albo jakimiś drogami polnymi Główna zabawa tutaj to polega na nawigacji. Mam 15 arkuszy map, mam GPS-a, mam różne mapy cyfrowe, także jestem wyposażony po prostu jak na wojnę. No właśnie, w ramach wyposażenia masz rower, który może, jeżeli chodzi o ramę, to nie odbiega od standardów, natomiast niestandardowe relatywnie są opony, to może coś więcej o nich. Jadę rowerem typu fatbike, jest to dosyć nowy rodzaj roweru, który się dopiero pojawił no, kilka lat temu, Rower ma opony o szerokości 4,7 cala, są to praktycznie najgrubsze opony, jakie są dostępne do rowerów. w przybliżeniu to jest około 12-13 cm szerokości. To mi umożliwia jazdę w ciężkim terenie, czyli przez krzaki, przez pola, przez ziemię, przez łąkę. Rama też troszkę jest inna, bo jest szersza, Tak, wszystko jest szersze, wszystko jest gigantyczne w tym rowerze. On wygląda jak czołg i to też troszkę rodzi problemy, bo budza niesamowitą sensację gdziekolwiek jadąc, co no nie do końca jakby chciałbym, żeby budzić takie zainteresowanie wszystkich. To będzie trudny teren, to już wiemy. W ramach innego rodzaju trudności będzie też woda i na tę okoliczność również jesteś przygotowany. Tak, mam ze sobą ponton. Długo szukałem bardzo lekkiego, małego pontonu, który będzie w miarę bezpieczny. Udało mi się znaleźć taki amerykański. Waży 2,9 kg, także jest naprawdę mały. Co ważne, ma cztery komory wypornościowe, także jeżeli przebiję jedną, no to utrzymam się na wodzie. Rower będę ciągnął za sobą na wielkim kole muchanym, czyli to będzie taka moja przyczepka na, na wodzie. Położę go na, na nim, przyczepie, linkami, przywiążę sznurkiem do pontonu. Ponton ma dwa normalne wiosła, Bye. -bye składane i będę płynął. Testowałem to już na Odrze, działa doskonale. Dodatkowo, co istotne, bo tego się bardzo obawiałem, co się stanie, jeżeli ta oponka pęknie, to rower mnie pociągnie po prostu na dno, jak kotwica. Przypuszczałem, że on pływa i faktycznie, praktycznie idealnie unosi się na powierzchni. Też było testowane. Dodatkowym zabezpieczeniem jest specjalna kamizelka ratunkowa, nawet taka pełnomorska, ze sprężonym powietrzem. Po odpaleniu napełnia się powietrzem no i w krytycznej sytuacji po prostu będę się unosił na wodzie. Rzeki i no chciałem uniknąć największych naszych polskich, niestety w końcu ta trasa została tak ustalona, że nie dość, że muszę przekroczyć i Odrę i Wisłę, to Wisłę dwóch miejsca w takim zakolu przy Bydgoszcie. ale akurat Odrę przebrnę za pomocą mostu, bo akurat na trasie znalazł się most. I na trasie masz też atrakcję w postaci kopalni. Trasa przebiega przez kopalnię Węgla Brunatnego w Kleczewie, obok Konina. Obecnie trwają negocjacje, Tutaj grupa moich przyjaciół pomaga mi w tym i negocjuje z kopalnią przejechanie jej. Będę się starał najbardziej prosto jechać przez Polskę, tak żeby to utworzyć w linię prostą. Dwa tygodnie, myślę, że to będzie minimum, to jest około 600 kilometrów. Zakładam 40 kilometrów dziennie. No, z jednej strony nie wydaje się to dużo, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, że będę jechał non-stop kluczył, to jest dużo. Maksymalnie muszę się zmieścić w trzech tygodniach, no, bo tyle mam czasu po prostu. Jeśli w najbliższych dniach zobaczą Państwo gdzieś na łące, w lesie, na jeziorze człowieka z dużym, dużym rowerem i pontonem, to już będzie jasne z kim mają Państwo do czynienia. Marcin Korzonek. Od wczoraj w trakcie przejazdu przez Polskę z południa na północ w linii prostej.